emocji, ale no lecimy. Do tej pory rozmawialiśmy o... Zobaczymy się może. A no, w sumie. Marta? Bogusia? Do mikrofonu Bogusia. Cześć. Tak właśnie wygląda nerwówka po prelekcjach. Do tej, do tej pory rozmawialiśmy o nawiedzonych przedmiotach, o kobietach eksploatacji, więc dzisiaj odbijamy już w ogóle w jakimś zupełnie dzikim kierunku. Mianowicie w kierunku lat 50. gumowych potworów, chociaż nie tylko, bo będą oczywiście atomowe, zmutowane, radioaktywne i wszystko co pomiędzy. Generalnie skupimy się właśnie na tej dekadzie lat 50., która, dziś się, Dobra, która dzisiaj jest już traktowana trochę po macoszemu, często te filmy są no, wyśmiewane, umieszczane w jakichś cyklach najgorszych filmów świata, a my postawiłyśmy sobie taki górnolotny cel, udowodnić, że w tych filmach jest jednak coś więcej i że Wbrew pozorom nie byłoby współczesnego kina bez ludzi jak aligatorów czy zmutowanych ryjówek. Także cel mamy bardzo szczytny, obronić kino z sci-fi z lat 50. No dobrze, ale już przechodząc do meritum, to um, zaczynając z taki temat jak ten, no nie można nie wspomnieć o powieści Wallace'a um, Wojna Światów, która... Pierwszy raz została opublikowana w 1898 roku i wówczas Welles pod pozdrawiamy właśnie fikcji spekulatywnej mówił generalnie o kolonializmie, o imperializmie, który kreował wygląd... kreował stosunki ówczesnego świata, dopatrywano się w wojnie światów alegorii na przykład do y, kształtu Imperium Brytyjskiego, które y, no, determinowało takie, a nie inne relacje w ówczesnym świecie. Y, ale oczywiście z biegiem kolejnych dekad y, powieść Uellesa stała się punktem odniesienia y, również do, dla twórców filmowych, którzy y, próbowali te alegorie podjęte przez autora przenieść na grunt lat 50., które rządziły się swoimi prawami. A o tym, o potencjale powieści Wellesa Amerykanie mogli się przekonać już w 1938 roku za sprawą słynnego słuchowiska Orsona Wellesa, który tuż przed Halloween, więc Atmosfera wskazywała na różnego rodzaju strachy. No i to też były ostatnie miesiące przed II wojną światową, więc oczywiście atmosfera niepokoju, jakieś tam jak najbardziej realnej grozy wisiała w powietrzu. No i Welles, czyli człowiek, który miał się w kolejnych latach stać no, krótkowym reżyserem, który przyniósł nam chociażby obywatela Keyna, postanowił przeczytać. Wojnę Światów w radiu. Zrobił to na tyle efektownie, na tyle e, klimatycznie, że ludzie autentycznie wierzyli w to, że Marsjanie zaatakowali Ziemię i na przykład były takie oto nagłówki, także jak najbardziej groza słuchowiska była odczuwalna. Dzisiaj już trochę się umniejsza temu zjawisku, że to rzeczy, to aż tak, aż tak nie wyglądało, aż takiego wpływu nie miało, ale no niemniej jednak kult tego doświadczenia, pamięć tego doświadczenia no, jest zachowana i dzisiaj nawet rozmawiamy o tym, prawda? Generalnie jest tak, że rozmawiając o kinie z lat 50 o kinie sci z lat 50 gumowych podporach, no, trzeba właśnie brać pod uwagę różnego rodzaju właśnie społeczne lęki, które kształtowały to, jak społeczeństwo odczuwało rzeczywistość wokół siebie. Przy czym tutaj bierzemy pod uwagę nie tyle II wojnę światową, a to, co przyszło po drugiej wojnie światowej, czyli zimną wojnę, która no, wiązała się z określonymi niepokojami, z którymi twórcy filmowi rezonowali, bo jak dobrze wiemy, kino często jest, ma funkcję eskapistyczną i pomaga nam uciec od od problemów, od tego co od lęków życia e, codziennego, więc e, no, o tym kinie nie można nie mówić, e, nie można mówić, nie mówiąc o tym co społeczeństwo wówczas czuło i dla dobra naszej tutaj prelekcji, naszego wystąpienia podzieliłyśmy te lęki na kilka różnych kategorii. E, Przede wszystkim, o tutaj mamy taką grafikę ilustrującą, e, podział właśnie na to, jak te lęki wyglądały, czyli były oczywiście lęki atomowe, lęki przed e, strasznym komunizmem i lęki, mówiąc tak generalnie, przed kosmosem, przed tym, co może przyjść z kosmosu, co jest w kosmosie i co kosmos może nam zrobić. E, oczywiście no, najbardziej kluczowy wydawał się lęk przed, e, no tak jak mówiłam, tym strasznym komunizmem, Hmm, który był bardzo mocno odciśnięty we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, bo mówimy konkretnie o tym społeczeństwie, bo będziemy mówić też o kinie amerykańskim. Hmm, I ten niepokój już był odczuwany nawet przed latami 50. Hmm, McCarty, hollywoodzkie czarne listy, które y, tropiły y, zwolenników komunizmu wśród ówczesnych gwiazd y, kina, były jak najbardziej aktualne i narobiły wielu problemów, no, wielu nazwiskom, które gdzieś tam dzisiaj możemy kojarzyć. Generalnie komunizm utożsamiano z lękiem, przed właśnie szpiegiem, przed tym człowiekiem, którego nie jesteśmy w stanie rozszyfrować na pierwszy rzut oka, i który oczywiście szpieguje na rzecz jednego mocarstwa, aby drugie mocarstwo, wspaniałe mocarstwo amerykańskie, zniszczyć. Więc ten lęk był takim lękiem od środka, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania człowieka, który może doprowadzić do tego, że coś złego może się nam stać. I lęk przypisany komunizmowi był też związany z lękiem przed pozbawianiem indywidualności, własnej jaźni, własnej osobowości. A jak dobrze wiemy, Amerykanie lubią postrzegać się jako naród bardzo pielęgnujący swoją wolność, swoją, swój indywidualizm. I na przykład w 1949 roku powstał już film Noir, Czerwony Strach, który mierzył się właśnie z tym lękiem Amerykanów przed komunistami, zdrajcami, którzy są wśród nas i, i polują na to, żeby nas y, zniszczyć. Y, oczywiście nie tylko ten lęk był wtedy kluczowy, bo Amerykanie bardzo bali się również atomu. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że Lata 50, chociaż również końcówka lat 40 to okres prężnie rozwijającej się energii jądrowej, prób atomowych. Oglądaliśmy pewnie większość z nas Oppenheimera, więc generalnie w tym klimacie gdzieś tam teraz jesteśmy. No i lata 50. to oczywiście nieformalny wyścig między ZSRR a USA, które gdzieś się tam przypychały o to, kto większe muskuły zaprezentuje i kto będzie tym groźniejszym przeciwnikiem, to oczywiście był bardzo filmowy pojedynek, więc nie dziwne, że był często również pokazywany w kinematografii, więc generalnie no, groźba nuklearnego holokaustu czyhała nad Amerykanami i spędzała im nim sen z powiek, tym bardziej, gdy ZSRR zdetonowało swoją pierwszą bombę atomową, na co oczywiście Amerykanie musieli również odpowiedzieć, więc no, możemy dzisiaj patrzeć na tę, na tę kwestię z przymrużeniem oka, ale wówczas to był lęk jak najbardziej rzeczywisty i połączony z tym, co wokół ludzi się działo. Tu to jeszcze taki piękny plakat i przekazuję. Jeśli chodzi o lęk przed Związkiem Radzieckim, no to wydaje mi się, że Stany Zjednoczone miały sporo powodów, żeby się niepokoić. pokoić. Jednym z nich był wyścig skierowany w przestrzeń kosmiczną. Ta rywalizacja pomiędzy USA a ZSRR w latach 1957 a 1975. To były w ogóle bardzo ciekawe czasy. Wydaje mi się, że gdybym w nich żyła to z prawdziwą przyjemnością obserwowałabym jak te dwa wyjątkowo potężne mocarstwa grają sobie na nosie i próbują się prześcignąć jeśli chodzi o pewne technologiczne innowacje. Co ciekawe, wydaje mi się, że w momencie kiedy na Ziemi mamy już zbadane przeróżne obszary naukowe, no to ten kierunek kosmiczny jest jak zupełnie naturalną rzeczą. I to ten wyścig był właśnie na etapie jakichś tam technologicznych poszukiwań, które wiązały się nie tylko z budowaniem prestiżu państwa jako mocarstwa, ale także przede wszystkim przynosi, przynosić miały korzyści militarne i szpiegostwo. No bo tak jak Marta wspomniała, komunizm i Związek Radziecki, Radziecki łączył się właśnie z taką grozą obecną tutaj, kiedy patrzymy na towarzysza i nie Jest wiemy, po, po której stronie politycznej barykady stoi, więc gdzieś do pewnego stopnia był to lek jak najbardziej uzasadniony. Jeśli chodzi o te tutaj no, naukowe i technologiczne wynalazki, no to nie będę Was panuzać faktami. Warto tylko przypomnieć, że mieliśmy spódnik 1, kosmiczną poprawę łajki, Gagarina w kosmosie. Co na arenie tych przepychanek kosmicznych Związek Radziecki gdzie, zawsze gdzieś tam był odrobinkę po parę kroków przed Stanami Zjednoczonymi, natomiast jeśli chodzi o tę filmową potęgę, USA zwyciężało i tutaj te lęki biorące się właśnie z obawy przed kosmiczną ekspansją, znajdowały ujście właśnie poprzez przeróżne filmowe i scenariuszowe reinkarnacje tego motywu, zaraz parę słów na ten temat powiemy. Z tym lękiem kosmicznym wiązało się także coś innego, coś, co budziło dodatkowo Mianowicie pytania o to, czy jesteśmy sami we Wszechświecie. Co będzie, jeśli tę naszą potrzebę wpływu także poza, poza naszą planetę zauważy ktoś inny, inni mieszkańcy kosmosu. Czy przylecą? Co będą chcieli nam powiedzieć? Jakie będą mieli zamiary? Czy będą przyjaźnie usposobieni, czy nie? A takie pytania zaczęto stawiać już dużo, dużo wcześniej, bo w roku 1947, kiedy to... 2 lipca, doszło do bardzo ciekawego incydentu. Otóż na pustyni niedaleko miasteczka Razum rozbił się niezidentyfikowany obiekt latający. Po dziś dzień nie wiadomo co to było. Jeśli Tutaj chodzi, możemy zobaczyć jego szczątki. Jeśli chodzi o te, o te wszystkie doniemania, no to początkowe relacje rzeczywiście potwierdzały, że był to pojazd z przestrzeni kosmicznej. Co więcej, na jego pokładzie miał także znajdować się obcy organizm, który trafił w postępy 51, gdzie badano go pod różnymi kątami, ale ani Fox Mulder, ani inni upoledzy nie potwierdzili, ani całkowicie nie zaprzeczyli tym doniesieniom. Zdementował je za to rząd amerykański, który już kilka dni po się powiedział, że nie, nie, nie, absolutnie to nie było. Ale jak rząd amerykański coś dementuje, to na pewno jest dokładnie na odwrót. Coś jest, coś jest na Rzeczy i trzeba o tym wiedzieć. To absolutnie nie było uchwał, to był balon meteorologiczny. No i to też wpłynęło na jeszcze jeden dodatkowy niepokój, który zrodził się w duszach Amerykanów. Mianowicie, jakie są właściwie intencje rządu? Co oni wiedzą? Dlaczego wpływa to wszystko na jakąś taką społeczną dezinformację? czy aby nie mają może kontaktu z przybyszami z innej planety, no bo wcześniej mieliśmy też doniesienia o dziwnych aktywnościach UFO, które bardzo często zlokalizowane były w okolicach amerykańskich baz militarnych, więc strzeżmy się. No i Amerykanie zaczęli obawiać się rzeczywiście, że rząd celowo przekłamuje informacje, że gdzieś tam jednak coś chce przed mieszkańcami państwa ukryć. I to też znalazło ujście właśnie w artystycznym wyrazie w filmach z lat 50., zaraz o tym mówię. No właśnie, wydaje mi się, że nieufność wobec rządu jest tym aspektem filmów z lat 50., który się przebija najczęściej, nawet w takich filmach właśnie, które opowiadają typowo o tych zmutowanych wielkich potworach, które mogą się wydawać idiotyczne, w ogóle jakaś chora fantazja, ale rzeczywiście realizowały się w tych filmach te lęki, o których ty w ogóle się opowiedziałaś, czyli no, mieszkańcy Amerykanie, no, powoli tracili wiarę w to, że rząd rzeczywiście ma wobec nich dobre cele. I no właśnie, no, temat prelekcji to gumowe potwory, więc zastanówmy się jak to z tymi potworami było. Generalnie tego typu filmy reprezentują przede wszystkim lęk przed atomem, lęk przed tym, co próby atomowe zrobią z, ze znanym nam światem, z tym, gdzie żyjemy. Dlatego też, no... Ja zawsze bronię tego typu filmów, bo one wydają się idiotyczne. No najczęściej nie są jakieś powalającej jakości i wyglądają, jak wyglądają, ale jednak w tych filmach odnajdujemy lęki, które nawet dzisiaj nam towarzyszą, czyli to, co dzieje się z naszym klimatem, to, jak decyzje rządu, jak decyzje naszej korporacji, co te wszystkie decyzje robią z tym, jak wygląda nasz świat i jakkolwiek absurdalne to się może wydawać, to widać też w takich filmach. Ten piękny plakat to plakat z filmu Bestia z głębokości 20 tysięcy sążni. Także no, już tytuł nam obiecuje konkretną historię. No i właśnie, punktem wyjścia dla tej opowieści są nieudane próby atomowe przeprowadzone przez rząd amerykański, które budzą prehistorycznego gada, który od tej pory będzie siał zniszczenie i terror w Ameryce. I jakkolwiek to nie brzmi obiecująco, to niestety w samym filmie najważniejszy jest, o dziwo, nie tyle gad, co pewien naukowiec, który przestrzega rząd amerykański przed tym, że zło nadchodzi. Co robi rząd amerykański? Oczywiście ignoruje, bo od tego są rządy i nie byłoby filmu, gdyby nie zignorowali. E, w każdym razie no, tak to wygląda. Bestia się pojawia e, dopiero w drugiej połowie filmu, ale pojawia się w e, naprawdę zjawiskowy sposób. Uwierzcie mi, film naprawdę jak na możliwości tamtej epoki i jak na samą okuryzalną historię wygląda naprawdę nieźle. E, wybrałam najładniejszy kadr, także e, mniej więcej tego typu rzeczy się możecie spodziewać ale no niestety bestia raczej szybko doszła w zapomnienie. Dzisiaj można się zastanawiać dlaczego. Na pewno mm, dość istotny był fakt, że już rok później e, na ekrany trafiła oryginalna e, Godzilla, która no, ewidentnie e, inspirowała się tym filmem. Jeżeli obejrzycie obydwa filmy po sobie, to zobaczycie, że wygląd Godzilla był bardzo mocno e, stylizowany na, tym, e, na tej naszej bestii z 20 tysięcy sążni spróbujcie powiedzieć, ty tytuł szybko, nie da się. <śmiech> w każdym razie, no, wydaje mi się, że dość słusznie ten film, mimo wszystko został zapomniany, bo rzeczywiście pod tym płaszczykiem tych nuklearnych lęków atomowych, obaw, rzeczywiście tu jest istotny ten fakt naszych obaw przed zmianami klimatycznymi i nieodwracalnymi skutkami, jakie wyrządzają na Ziemi nasze decyzje, decyzje rządu. Bestia Miela ja na końcu. A, ja musisz się spodziewać. tam przekonać. Ja zastanawiałam się, jaki film wybrać. Czy ma to być Zmutowana Ameba, może Tarantula, może Potężne Krawy? Ale zdecydowałam się na inny film, nieco bardziej bliski mojemu sercu, ponieważ pierwszy. Bogusza bo bliskie są ci mrówki. Są mi bardzo bliskie mrówki. A zaraz powiem Wam dlaczego. Bo okazuje się, i to w tym filmie również pada, mamy taki wykład na temat tego, jakimi fascynującymi. Jakim fascynującym tak są mrówki, one też z tego, co, co tam mówi jeden z naukowców właśnie podczas tego wykładu są jednym z nielicznych organizmów na Ziemi, które wywołują wojny i potrafią te wojny między sobą utrzymywać. Mam takie wrażenie, że gdyby nie pech ewolucyjny, to mrówki mogłyby spokojnie sobie nad światem zapanować. No ale jest jak jest, więc mogą urosnąć do ogromnych rozmiarów tylko za sprawą właśnie tej wspaniałej, jądrowej zarazy. I tak dzieje się właśnie w przypadku filmu One. Co jest cudowne w tym filmie, to fakt, że reżyserowi, reżyserowi udało się zachować coś, co w takich filmach było rzadko, mianowicie pewnego rodzaju pierwiastek realizmu. Mrówki, no, jakkolwiek to brzmi. Wyszli też z takiego założenia, twórcy, że im mniej że mniej w niektórych przypadkach znaczy więcej i te gigantyczne mrówki pojawiają się dopiero gdzieś tak po 30 minutach. To za no to nie chodziło o to, że nie było możliwości budżetowych. Nie było możliwości budżetowych, bo oni mieli tylko trzy gigantyczne mrówki. No to jak z trzema mrówkami zrobić armię, No proszę cię. Natomiast scena, w której. Ta pojawia się po raz pierwszy, jest naprawdę kapitalna, bo ona gdzieś tam się wyłania z, jakiegoś, z jakiejś burzy piaskowej, mgły. ach, cudowne to jest. Natomiast coś, co też jest wspaniałe, to to, że film ten nadal się broni, jeśli chodzi o klimat. Jest też bardzo, bardzo ciekawym źródłem cytatów, które pojawiają się w późniejszych, w późniejszych filmach. Mamy tutaj na przykład kapitalną scenę, kiedy grupa żołnierzy z miotaczami ognia chodzi do tunelu i tam w tym tunelu jest taka komora z jajami, zajeżdża trochę obcym, co nie? No, no to pozostałe, pozostałe jakieś tam nawiązania będziecie musieli wyłapać sobie sami. I coś co mnie zafascynowało w przypadku tego filmu, tak tam wcześniej mówiłam o tym, że rząd no, nie ufamy, niekoniecznie, ale tutaj podczas pierwszego seansu odniosłam wrażenie, że jest to momentami film propagandowy, ponieważ te wszystkie służby, które... Chcą tej globalnej gdzieś tam katastrofie zapobiec, współpracują ze sobą w sposób fantastyczny. Tu naukowiec, tam wojsko i oni się między sobą znakomicie dogadują. Natomiast potem obejrzałam film po raz drugi i zaczęłam wsłuchiwać się w rozmowy pomiędzy tymi wszystkimi ludźmi i zauważyłam, że właśnie dochodzi do głosu to, że się nie mówi społeczeństwu o zagrożeniu, o skali zagrożenia, że narusza się dobro obywatelskie. Tam jest jeden bardzo ciekawy wątek z człowiekiem, który wie o zagrożeniu, ale będzie przetrzymywany w szpitalu psychiatrycznym, żeby nie siać paniki. Brzmi to nieco, nieco przerażająco. Aczkolwiek film naprawdę bardzo, bardzo polecam, bo y, może nam się wydawać, że rzeczywiście te efekty i to wszystko, co filmowcy z lat 50. mieli do zaoferowania, to y, dla nas jest nieatrakcyjne. Natomiast w przypadku tego filmu no, rzeczywiście to wszystko się sprawdza. Będziecie mieli y, okazję zobaczyć y, zagrożenie w skali biblijnej, a to już, to już jest poważna sprawa. No tak, twórcy wówczas byli prawdziwymi mistrzami wyciskania z minimalnych budżetów, maksymalnych wrażeń, maksymalnych dosłownie, no bo właśnie dostawaliśmy te super powiększone stwory. Ale ta dekada to nie tylko zmutowane gady, zmutowane skorupiaki, ale też zmutowani ludzie, słuchajcie, bo no, wbrew pozorom zmutowani ludzie mogli przerażać nawet bardziej, no bo dotykali czegoś, co no jednak mogło być bardziej zrozumiałe dla człowieka, że gdzieś tam nasze ciało podlegnie jakiejś dezintegracji, jakiemuś rozwarstwieniu. Przetworzymy się, spotworniejemy. Tak, spotworniemy, Czy to niejako był taki tworzenie takiego pomostu do body horroru, który miał w latach 80. już rozbłysnąć na dobre, więc w wszystko się ze sobą wiąże, słuchajcie. No i ja sobie wybrałam cudowny film Ludzie Aligatory. Wbrew pozorom widzimy tylko jednego człowieka aligatora. Wybaczcie za spoiler. Też nie A... mieli kasę? <laughs> Chyba też nie mieli kasę, ale wygląda naprawdę efektownie. W tym filmie mamy do czynienia z takim taką dwoistością podejścia bohaterów do, do właśnie skutków promieniowania, do tych zdobyczy technologicznych, bo początkowo rzeczywiście bohaterowie wierzą, że promieniowanie, że radioaktywność jest w stanie zaleczyć ludzkie choroby. No, tak wierzyli, nie nam oceniać. W każdym razie no, ta wiara zostaje zderzona z no, taką prozą życia, mianowicie w momencie, kiedy w grę wchodzą ludzkie ambicje, chore ambicje, no raczej nie czeka nas nic dobrego, więc generalnie bawienie się z promieniowaniem w linii prostej prowadziło do różnych mutacji, w efekcie właśnie powstawali ludzie aligatorzy, tutaj mamy pięknego pana. To jest... To jest w ogóle fajne przeobrażenie tego, co znamy z horroru gotyckiego, bo pewnie każdy z nas kojarzył, kojarzy Frankensteina, czy to z lektury, czy, czy, czy z filmu. Generalnie horror gotycki często przetwarzał ten motyw szalonego naukowca, który miał jakieś cudowne wyobrażenia o tym, czego może osiągnąć, ale oczywiście to spełzało na niczym, tutaj dosłownie pełza i, i no, zazwyczaj te chore ambicje prowadziły do no, nie za dobrych rozwiązań. Tutaj w ogóle też w innych kwestiach można odnaleźć jakieś powiązania z horrorem gotyckim, bo my się śmiejemy z tego nieszczęsnego pana, ale tak naprawdę w pierwszej połowie filmu, kiedy jego przemiana polega na tym, że ma takie, taką łuskowatą twarz, Wbrew to wygląda naprawdę nieźle. To jest kreowany jako ten taki bohater tragiczny, trochę upiór w operze, trochę To Jest taka piękna scena, gdy on w nocy gra na fortepianie, jakaś tam burza w tle jest i, i w ogóle to jest wszystko z, takie z, z typowo romantycznego horroru gotyckiego i bohater tak bardzo boi się swojej fizjonomii, że ucieka przed ludźmi, żeby nikt go nie zobaczył. No i takie rzeczy się dzieją, ale oczywiście te wszystkie takie piękne, niejednoznaczne tematy wybrzmiewają no, w bardzo kuriozalnym finale, który widzimy tutaj na ekranie, czyli po prostu zabawy z promieniowaniem, tak jak powiedziałam, najczęściej prowadzą do mutacji i tutaj pan już nie jest pokryty samymi łuskami, tylko po prostu ma głowę aligatora. Film warto zobaczyć ze względu na to, że operuje no, dość ciekawym klimatem. Mimo wszystko, a właśnie może dzięki temu, że twórcy oszczędnie tutaj szafowali takimi no, śmiesznymi efektami specjalnymi, to on zaskakująco dobrze się zestarzał, bo oglądając <śmiech> wiem, atak morderczych krabów, ryjówek czy cokolwiek, od razu mamy jakąś taką barierę dystansu. No bo wiadomo, z, ze względu na fabułę, ale też ze względu na wygląd tych filmów. A tutaj mamy takie obskurne domostwo, mamy jakieś bagna. Jeżeli jest wam znajomy termin Sauter Gothic, jeżeli chodzi o gatunek horroru, to mniej więcej w tym kierunku ten film idzie. Także no, nie warto zrażać tym tytułem, słuchajcie. Każdemu filmowi warto dać szansę. Skoro mówimy o efektach specjalnych, Zawsze może być gorzej. No, powiem Wam trochę na temat filmu Atak Kobiety o 50 stopach wzrostu. Mamy kapitalny plakat. Fantastycznie to wygląda. A kobieta wygląda tak. A kobieta wygląda tak. To jest bohaterka, która nazywa się Nancy Archer. Nie ma ona, lekko, potrafiliśmy w bardzo kiepski moment jej życia. Mąż ją zdradza, ona jest w kiepskim stanie psychicznym. Dodatkowo popada w alkoholizm i podczas jednej z wypraw na pustynię trafia na kosmitę, który przeleciał na ziemię w latającym obiekcie przypominającym cygaro No i ów kosmita zabiera jej naszyjnik, nie wiedzieć czemu diament, który nas i na szyi najprawdopodobniej jest czynnikiem napędzającym jego statek kosmiczny, taka od fantastyka naukowa, Nancy po powrocie do domu zaczyna rosnąć, powiększać się, stawać się olbrzymem, olbrzymką w zasadzie. I co ciekawe, w przypadku tego filmu plakat obiecuje bardzo dużo. Sam Obec. sam obis filmu również, no, do pewnego stopnia brzmi zachęcająco. Natomiast kiedy docieramy do momentu, gdy bohaterka staje się duża, to dopadają przedziwny efekt przejrzystości. dosłownie, staje się przeźroczysta i ta kobieta gigant jest w ciągu ostatnich 15 minut filmu, co jest do pewnego stopnia bardzo rozczarowujące, bo spodziewałam się, że jednak jakaś tam miejska wielka rozwałka nastąpi, ale jednak, jednak tak się nie dzieje, jeśli chodzi właśnie o efekty to nie pykło, jeśli chodzi o y, stroje, o scenografię, to też nie pykło. Człowiek, który wymyślił, że kosmita będzie skrzyżowaniem gladiatora z scenarzem arturiańskim, no to dziękujemy. Nie chcemy takich kosmita. Zaraz teraz powiesz, że cały film nie pyknął no, i nic się nie. nie obejrzy. Coś tam co tak pykło i chciałabym wam właśnie o tym opowiedzieć, ponieważ y, ten film jest ciekawy mimo wszystko z kilku powodów. Przede wszystkim w latach 50 y, kobiety bardzo rzadko były bohaterkami kina science fiction. To faceci, naukowcy, no te pęgi głowy, to oni ratowali światy, kobiety były gdzieś tam zawsze jakimiś pobocznymi maskotkami. Natomiast tutaj dostajemy film, w którym kobieta jest centralną postacią i uwaga, w latach 50 ten film prezentuje kobietę w psychicznym praktycznie rozkładzie, rozpadzie. Ona jest u kresu wytrzymałości nerwowej. I film ten pokazuje, że ta kobieta mści się na swoim mężu, że zabija kochankę, że rozrywa tamtego swojego partnera, czy tam dusi, mszcząc się za te krzypy, których doznała. I to w moim odczuciu jest bardzo ciekawy komentarz społeczny, bo w latach 50. jednak mężczyźni też obawiali się kobiet. Wracając z II wojny światowej, zauważyli, że kobiety no jednak mogą pracować. Mogą porzucać to dziennie życie, tak? mogą y, gdzieś tam y, rezygnować z macierzyństwa na rzecz kariery, y, na rzecz bycia ważnym czynnikiem y, w tej społecznej hierarchii. I to ten film właśnie prezentuje pewnego rodzaju niepokój przed tą złożoną, spotwornioną y, kobiecością, która później w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, teraz będzie dochodziła do głosu, prezentując, że kobiety e, jednak no, są ważnym elementem społecznym. Mimo wszystko warto warto, warto ten film obejrzeć, e, chociaż e, ma on bardzo charakterystyczny, taki stylistyczny rozpad. E, odnoszę wrażenie, że w założeniu głównym e, atak kobiety był filmem romantycznym bądź dramatycznym, a cały ten wątek science fiction został doklejony gdzieś tam na siłę trochę i to niestety bardzo mocno widać, ale mimo wszystko dla tej finałowej sceny, kiedy Nancy mm. rozwala miasto, zrywa dachy, to no jednak warto ten film zobaczyć. I to też może być ciekawy komentarz w ogóle do naszego powszechnego wyobrażenia na temat lat 50., bo kojarzymy e, lata 50 z figurą Tradwives, prawda? czyli tymi paniami domu elegancko ubranymi z tymi eleganckimi domostwami. Więc e, rzeczywiście. <śmiech> Mimo wszystko, wydaje mi się, że ten film e, zyskuje na odczytaniu właśnie z kolejnymi dekadami, gdy możemy go umocować w jakiejś konkre konkretnej rzeczywistości i naszych konkretnych wyobrażeniach. Tak jak zresztą zaznaczyłaś, no, kobiety w science fiction zazwyczaj e, nie e, tak, i zazwyczaj były tymi towarzyszkami, nie, nie miały jakby jak, żadnej nadrzędnej roli. Albo naukowczyniami, których nikt nie brał na Dokładnie po. tak. A tutaj no, kobieta dosłownie bierze sprawy w swoje ręce. Masz. I na kolejnych Czekaliście na to, prawda? My, my też czekałyśmy, bo jest to jeden naprawdę z najlepszych filmów w tym zestawie, o którym dzisiaj mówimy. Znakomity horror paranoi. Wyobraźcie sobie, że któregoś dnia budzicie się rano, i wasi najbliżsi nie są tymi osobami, które Co pamiętaliście. Wyglądają tak samo, zachowują się tak samo ale nie są sobą. I wy o tym wiecie. I A nie, nie macie nie, nie ma żadnego fizycznego sposobu, żeby potwierdzić wasze, wasze obawy. No to co robicie? Do kogo idziecie po pomoc? Takie pytanie będzie stawiał sobie bohater filmu Inwazja powybarczy ciał. I wizja przedstawiona w tym filmie jest naprawdę bardzo, bardzo mocna. To jest jeden z tych obrazów, który pomimo upływu czasu nadal, nadal bardzo mocno się broni. Gdzieś tam oczywiście te lęki spowodowane komunizmem, który przyjdzie i zabierze nad te Amery tego amerykańskiego ducha są w tym filmie bardzo mocno widoczne. Aczkolwiek ja czytam go nieco inaczej, właśnie jako taką opowieść o dehumanizacji, o pozbawieniu uczuć, no bo te kopie, które wylegają się z kosmicznych strąków, pojawiają się właśnie w tej pianie no to są istoty lepsze z tego względu, że nie mają uczuć, nie mają marzeń, nie mają cech charakterystycznych, no więc takie życie bez, bez ambicji, bez emocjonalnych problemów, no może być do pewnego stopnia kuszące. Ale jednak tak nie jest i bohater, ten ostatni, sprawiedliwy, który wie, że inwazja postępuje, no, będzie próbował gdzieś z tym wszystkim walczyć. Coś, co jest cudowne w tym filmie, to także mikroskala, no, mamy tutaj małe miasto w Kalifornii i ja z tą społecznością bardzo mocno się zżyłam. I to też jest zaskakujące, że w pewnym momencie złapałam się na tym, że ci ludzie no zależy mi po prostu na nich, że mi kibicuję, że chciałabym, żeby wszystko było dobrze. A jak się ten film kończy, no cóż, zakończenia są właściwie dwa. Ja jestem zwolenniczką tego pierwszego, które z powodu dość Pesymistycznego, nihilistycznego wręcz e, odbioru zostało ono zmienione. Ostatnia scena filmu początkowo miała wyglądać tak, że bohater biegnie sobie po zachorczonej autostradzie i krzyczy do napotkanych kierowców, że oni już to są, idą po was, wy jesteście okay. na, na, <grym> Spotyka się właśnie z ścianą, ze ścianą takiego niepokoju, więc może ta, jest, ta inwazja już jest. Ale studio stwierdziło, że no nie, no to tak być nie może. Tak film się skończyć nie powinien, dajmy jednak gdzieś tam to światełko nadziei. I dołączono epilog oraz prolog, który złożony jest z zeznań głównego bohatera przed lekarzem, psychiatrą, który on opowiada właśnie o tej postępującej inwazji. Ale chyba wszystko dobrze się kończy, bo w ostatniej scenie dostajemy potwierdzenie tego, że inwazja była i że opanowaliśmy sytuację, więc coś tam mi jednak zgrzyta. Aczkolwiek no, film jest rzeczywiście w tej swojej nie, wymowie no, bardzo silny yy, i wydaje mi się, że jest jedna z takich bardzo uniwersalnych historii, które będą cały czas funkcjonować, bo gdzieś tam ten lęk przed tym, że stracimy swoją osobowość, że będziemy pozbawieni uczuć, no to, to towarzyszy nam od, od zawsze i chyba tak długo jak ludzkość będzie trwać, to będziemy się tego opowiadać. A komunizm to swoją. Tak, my z Bogusią lubimy depresyjne historie, więc my wierzymy w to, że kosmici opanowali nas już w latach 50. -tych. i tak naprawdę popatrzcie na siebie obok, czy na pewno towarzyszą wam te osoby, o których myśleliście. A o tym, że inwazja porywaczy ciał spotkała się naprawdę z no, dobrym przyjęciem i gdzieś tam trafiła na podatny grunt może świadczyć fakt, że bardzo szybko powstawały mm, kolejne wariacje tego schematu, czyli opowieści o przechwytywaniu ciał i jaźni przez kosmitów. Zresztą to jest dość taki plastyczny schemat, czego dowodzi fakt, że inwazja porywaczy ciał doczekała się wielu adaptacji i tak naprawdę oni, Roberta Rodrígueza, jeżeli widzieliście, są jakąś wariacją na temat inwazji porywaczy ciał, więc no, to jest rzeczywiście dość taki uniwersalny temat, który można przekształcać według danej epoki. No ale dobrze, wracając do lat 50 dostaliśmy fantastyczny film pod tytułem I Married Monster from Outer Space. Tutaj możecie zobaczyć tego y, kosmitę. I to jest y, w zasadzie inwazja porywaczy ciał w skali mikro. Podczas gdy w filmie, który opowiada, o którym poleda Bogusia, mamy inwazję rozciągniętą na całe miasteczko. Tutaj mamy inwazję dotyczącą tak naprawdę y, jednej kobiety. Kobiety, która jest y, świeżo pieczoną żoną, poślubiła y, pana, który wyglądał jak porządny mężczyzna z lat 50. -tych. No ale po ślubie coś się zaczyna dziać. To jest ta metafora tego filmu, że po ślubie ten rząd. Żoł... Słuchaj, czytaj jak chcesz. Ale jeden po z której Ty przyleciałeś. No ale właśnie, no, po, po, po ślubie coś się zaczyna dziać. No. Małżonek przestaje się interesować żoną, wychodzi wieczorami z domu, nie wiadomo, co się z nim dzieje. No i pani żona postanowiła go pewnego wieczoru śledzić i w taki oto sposób dowiedziała się, że w ciele jej męża, i ukochanego, mieszka istota z kosmosu. Więc no, generalnie, tak jak powiedziałam, schemat dość podobny, jest, jaki obserwowaliśmy w Inwazji Porywaczy Ciał. Tylko, że no właśnie, to na pewno jest dużo bardziej kameralna e, historia, mamy gdzieś tam jakieś e, lęki właśnie, e, te epokowe, z, konkretnie zaszczepione z latami 50. I potwór jest ładniejszy. Tak jest, nas możesz się śmiać, ale tak naprawdę e, gdzieś, gdzieś w tym filmie jest jeszcze, odczuwajmy właśnie ten, ten lęk przed tym e, płciowym wyobrażeniem naszych ról w małżeństwie, tym bardziej, że no, mamy do czynienia z latami 50., czyli z tymi latami boomu gospodarczego, ale też boomu społecznego, kiedy no, Amerykanie podnosząc się po II wojnie światowej, której na pewno najbardziej ucierpieli za wszystkich krajów na świecie, no, gdzieś tam po prostu starali się to y, społeczeństwo budować na nowo i gdzieś tam w tym filmie y, te wątki są. Mimo wszystko może na nadinterpretuję, nie wiem zachęcam do własnych ocen. Y, tutaj jeszcze jako taką ciekawostkę podam y, fakt, że film y, w latach 50 Początkowo był w kinach pokazywany razem z blobem. Być może kojarzycie, gdzieś wam się ten tytuł obił o uszy. I początkowo I Mary the Monster from Outer Space była... Był to film jako gwiazda wieczoru. On był tym podstawowym, ale z czasem zaczął być mniej ważny, więc no, wniosek jest jeden. Widzowie boleli kosmicznego gluta w kolorze niż jakieś tam małżeńskie perypetie w czerni i bieli, to też jest powiedzmy no, wyjmek z tych czasów, że rzeczywiście to co nie zbadane, to co jakby odciągające nas od powszechnych, codziennych problemów było bardziej atrakcyjne. Czas nas goni, ja my oczywiście w połowie prelekcji, Więc szybciutko przejdźmy jeszcze do tego, co w kosmosie, bo oczywiście kosmos, tak jak powiedziałyśmy, był no, bardzo miejscem istotnym w latach 50. Społeczeństwo zastanawiało się, co jest w kosmosie, co może przyjść z kosmosu, co my możemy wziąć z kosmosu dla siebie. No i powstało wiele filmów gdzieś tam orbitujących wokół tego tematu. Ja bardzo lubię Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. To jest film naprawdę z, e, z samych początków lat 50. Film, który nadal doskonale wygląda. E, zwróćcie uwagę na ten tagline, który jest u góry, czyli From Out of, out of Space, A Warning and an Ultimatum. I to znowu jest e, to, o czym powiedziałam przy okazji Besti, czyli e, wątek tego, jak Ziemianie niszczą swoją Ziemię, jak niszczą klimat i co z tym robią. I właśnie tacy malowniczy kosmici e, przybywają na Ziemię, aby postawić nam ultimatum. E, albo zaprzestaniemy zniszczeń, albo to oni zniszczą nas, więc e, komunikat był jasny, prosty i czytelny i raczej e, nie trudno było się do niego ustosunkować. W każdym razie, no ziemianie tutaj są przedstawieni tak jak ziemianie, czyli jednostki ignoranckie mm. i w ogóle do niczego, więc kosmici są jako, jako ci zbawcy mm. <laughs> Ziemi, przybysze z kosmosu. Można się śmiać, ale gdzieś tam rzeczywiście twórcy chcieli powiedzieć coś więcej, nie tylko o inwazji z kosmosu. Tutaj na przykład jest bardzo ważny wątek przyjaźni naszego klatu, czyli tego pięknego pana z kosmosu, który przyjaźni się z pewnym doktorem, który jest ewidentnie wzorowany na Albercie Einsteine, który no, wówczas był znany nie tylko ze swoich odkryć, Yy, ale też yy, na przykład z zaangażowania w konferencję dla pokoju na świecie. i Za to zaangażowanie był na przykład uznany komunistą, więc yy, lata 50. to była naprawdę dzika <coughs> epoka. Yy, yy, o samym tym, yy, tym pierwiastku zbawczości wspomniałam nie bez powodu, bo Kosmita, gdy przywdziewa swoją ludzką powłokę, E, nazywa sam siebie John Carpenter. Carpenter, czyli e, po polsku Cieśla. Ona wiadomo, z kim się kojarzy Cieśla, więc e, gdzieś tam ten wątek religijny był. E, również ten film e, wniknięty. E, no ale to też pokaże, no to jak e, progresywnym i jakimś tam przekraczającym ograniczeń na epoki był to film. No to na finał polatamy jeszcze z e, e, kosmicznymi statkami. Latające spotki to e, ciekawy fi, przykład filmu, który zdefiniował gatunek właśnie tych opowieści o podbojach Ziemi przez niedobrych kosmitów. Bo mamy tutaj e, wszystko: właśnie mamy najeźdźców z kosmosu, którzy przylatują. Nie mają wcale, no, to jest ten najeźdźca. Wygląda tak jak. W nie jest on wcale przyjacielskim kosmitom. To nie jest tak, że przyjechał nas tutaj zbawiać i ratować. Oni przylecieli w bardzo niecnych zamiarach. Otóż planeta, z której przybyli, ulega rozpadowi, więc wyruszyli sobie na podwój kosmosu. No, tak jak ludzie w latach 50. chcieli nie, nie, znaleźć dla siebie zupełnie nowe miejsce, no i trafiają na, na Ziemię, i mamy oczywiście klasyczny motyw polegający na tym, że no, atakują nas. Naukowcy próbują znaleźć sposób, żeby ten atak odeprzeć. Najpierw im się nie udaje, potem im się udaje i wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Dlaczego ten film jest taki istotny? Otóż, w moim odczuciu, jeśli chodzi o te efekty specjalne, które które zostały przygotowane przez Raya H. No to jest legendarna postać, jeśli chodzi o te efekty w specjalnym latach 50, o człowiek naprawdę legenda. I on tutaj opracował bardzo fajne połączenie przy różnych technik od animacji poklatkowej przez jakieś właśnie ujęcia krajobrazów przez ujęcia rozpadającego się muru i połączenie tych wszystkich elementów buduje nam bardzo piękną historię, w, którym, w której to kosmici no, niszczą planetę, Ziemię, ale to nie oni niszczą, to najpierw my ich zaatakowaliśmy, bo oczywiście wojsko strzela do kosmitów. że po on... prostu zasługujemy na zniszczenie. Zasługujemy na zniszczenie, ale te ujęcia właśnie, kiedy statek kosmiczny przełamuje pomnik. Baszyntona, kiedy statek kosmiczny rozbija się o kapitol, no to robią nadal bardzo, bardzo dobre wrażenie. Cały czas rozmawiamy o filmach z lat 50., ale zachwycamy się tutaj przed różnymi właśnie epokowymi wydarzeniami. W przypadku akurat tego filmu bardzo śmieszne jest też to, w jaki sposób w ogóle naukowcy dochodzą do tego, że te, żeby tę te, te kosmiczną technologię ujawnić bo tak jak w przypadku innych filmów, które widzieliście na ten temat, no to kosmici przylatują, robią rozwałkę, prezentują swoją siłę, a potem lecą na jakąś kosmiczną herbatkę lub podwieczorek, dając ludzkości czas na ujawnienie wspaniałej technologii, no a my ludzie będziemy oczywiście jej używać bez bez testowania. I tak to się wszystko kręci. A motywy z filmów z lat 50., jeśli chodzi o te klasyczne historie science fiction, nadal żyją i doczekały się przeróżnych przeróżnych przetworzeń. Zupełnie nie wiem, czymu Was rozbawił ten Kospita, ale dobrze. On no, wcale nie ma wiązki laserowej, a mogłyśmy dać takie zdjęcie z wiązką laserową. To wtedy to już w ogóle by się kojarzył źle. No dobrze, bo postawiłyśmy sobie na początek taką górnolotną cenę w tezę, mianowicie, czy rzeczywiście nie byłoby współczesnego kina bez kina z lat 50 -tych? Oczywiście, żeby nie było. Gdzieś chciałybyśmy no właśnie, zaznaczyć kilka takich tropów pokazujących, że to, co w w latach 50. jest dzisiaj dla nas śmieszne. Tak naprawdę jest nadal przetwarzane w Kolejnych Dekad, w filmach Kolejnych Dekad, czego no najlepszym dowodem są chociażby lata 80. Stop. Dobrze wiemy, jeżeli ogląda, jesteśmy z kinem na bieżąco, gdzieś śledzimy e, filmy i to, jak zmienia się kino na przestrzeni dekad, że kino uwielbia nostalgię, kino uwielbia retro, kino uwielbia nam przekazywać, że kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów. E, jeżeli e, przyjrzymy się ostatnim latom, to na przykład dostrzeżemy e, renesans oczywiście 80sów, no mamy Stranger Things i wiele pochodnych, podobnych tytułów, które gdzieś tam nostalgizowały e, lata 60. A jeżeli cofniemy się do samych lat 80., to zobaczymy, że wówczas kino było zapatrzone właśnie w lata 50. Pamiętajmy, że lata 80. to już jest okres, kiedy Amerykanie przeżyli całą rozwałkę lat 60. i 70., która odcisnęła się bardzo mocnym piętnem nad tym, jak były postrzegane relacje międzyludzkie, kształt społeczeństwa itd. itd więc niejako no, nostalg no, nostalgizowano lata 50. jako okres tej właśnie, poczekaj, jako okres tej e, właśnie szczęśliwości tego bumu boom, gospodarczego tutaj wybrałam kilka e, przykładów filmów, e, które były właśnie remakeami historii e, z lat 50. -tych. No pewnie najsłynniejsze e, to coś Carpentera i Mucha Cronenberga, które e, no, remakeowały właśnie filmy z lat 50., tylko bardziej w kluczu e, właśnie body horroru, który był, wówczas lepiej rezonował z widzami. E, oczywiście jeszcze tutaj wspomnę pokrótce e, Inwazja po Ciał, która jest chyba y, najlepszym przykładem na to, że motywy z lat 50. rezonowały dobrze z kolejnymi dekadami, bo przecież pojawiła się y, pod koniec lat 70. Y, nowa wersja inwazji porywaczy ciał, która już nie mówiła o komunizmie, ale o y, właśnie nie, nie, wierze, nie wierze wobec rządu, bo no, byliśmy w czasach po Wietnamie. To ja mam na koniec powiedzieć że Dobrze, no to kino katastroficzne. Jeszcze mamy trochę. Nadal tak. uwielbiamy, jak świat się rozpada i nadal się tego boimy trochę. I te motywy związane właśnie z globalną katastrofą przeróżną, to wszystko, co zaczęło się w latach 50. jest nadal kontynuowane. Nadal sporą, sporym zainteresowaniem cieszą się filmy związane z kosmitami. Cały czas ten kosmos to nas niepokoi. Nadal nie wiemy, czy jesteśmy tam sami, czy nie. I co też z tej przestrzeni kosmicznej może Oczywiście przyjść. Amerykanie nas ratują. Rady zawsze, tak, oczywiście. animal tak, Animata, czyli coś, co jest nam nieco bliższe właśnie z powodu tego, że no, zwierzęta są obok nas, koegzystują w tej przestrzeni, ale mogą się przekształcić, spotwornieć i stać się źródłem ciekawej grozy, więc tam motyw, motyw też czekał. Się wielu fantastycznych y, przetworzeń. Oglądajcie takie filmy, bo jest to naprawdę no, <moc, moc atrakcji. I jeszcze tak szybciutko, na koniec, na koniec, mój ulubiony motyw kina science-fiction, czyli motyw naukowca, któremu nikt nie wierzy. Oglądaliście pewnie Bond Look up". pamiętacie postać Leo, który jest tym naukowcem, który przewiduje koniec świata, ale oczywiście nikt mu nie wierzy. Tak jak nie wierzono naukowcom w latach 50., gdzie nauka z jednej strony była symbolem postępu, ale też narzędziem, które pokazywało działania rządu jako nieudolne, no i y, również we współczesnym kinie y, towarzyszą nam tacy bohaterowie, tacy naukowcy właśnie, którzy przewidują koniec świata, ale nikt nim nie ufa. Chociaż jak tak dobrze się y, zastanowimy, to można dojść do wniosku, że to niekoniecznie jest y, symbol minionej epoki, tylko symbol obecnych czasów, bo się również nikt naukowcom nie wierzy i świat zmierza ku katastrofie. Tak, takim zakończę pesymistycznym wątkiem, a jeżeli podobało się Wam to, co mówiło, że bardzo szybko to możecie nas śledzić tutaj. Zachęcamy, zapraszamy i super, że przyszliście w tak licznym gronie. Dziękujemy.